Kim jest Jezus? Od samego początku, gdy Jezus pojawił się na ziemi, a zwłaszcza gdy rozpoczął swoją publiczną służbę, budził ogromne zainteresowanie. Ludzie zastanawiali się nad tym, kim On jest i rozmawiali, prowadzili dyskusje, a nawet kłótnie i spory na temat tego, kim jest ten człowiek, ten Jezus z Nazaretu. W Ewangeliach również mamy momenty, w których... Ludzie kierowali pytania w stronę Jezusa o Jego tożsamość. Ewangelia Łukasza 7,20 czytamy, że Jan Chrzciciel wysłał swoich uczniów z takim właśnie pytaniem, czy Ty jesteś tym, na kogo czekamy, czy też mamy czekać na kogoś innego. Sam Jan Chrzciciel, kuzyn Jezusa, poprzez swoich uczniów zadaje to pytanie, ponieważ bardzo ważna dla niego była identyfikacja Jezusa, Tego, kim On naprawdę jest i wybrzmienie tego w przestrzeni publicznej. Wielokrotnie uczeni w piśmie faryzeusze również próbowali dowiedzieć się od Jezusa, kim On jest. Te rozmowy czasami były taką niebezpieczną grą, w którą chcieli wciągnąć Jezusa, aby przełapać Go na jakieś niezręczności, pomyłce, herezji. Jedno miejsce, które zacytuję, to jest Jan 10, 24. Nie trzymaj nas w niepewności. Powiedz wyraźnie, kim jesteś? Ludzie widzieli czyny Jezusa. Słyszeli Jego naukę. Zdumiewało ich to. Mówili, nigdy nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek. Albo nigdy nie słyszano, aby ktoś otworzył komuś oczy ślepemu od narodzenia. Stąd te pytania o Jego tożsamość. Kimże Ty jesteś? Nie trzymaj nas w niepewności. Kiedy Jezus pod koniec swojej służby stanął przed krzesłem prokuratora, Piłata, również i on bardzo zainteresowany był jego tożsamością. Chociaż bardziej z powodów politycznych. Pierwsze pytanie, które zadał Piłat Jezusowi, czy ty jesteś królem, wynikało z tego, że jako prokurator rzymski miał pilnować tego, aby w jego prowincji, prowincji pod jego zarządem, nie pojawił się żaden uzurpator, rebeliant. A potem w trakcie przesłuchania, kiedy zaczynało docierać do Niego, z kim ma do czynienia, jakiego rodzaju osobowością jest Jezus, czego dokonywał, czytamy, że zaczął zastanawiać się. I zadaje Mu kolejne pytanie, skąd jesteś? Skąd jesteś? Zresztą sam Jezus był wyraźnie zainteresowany tym, co ludzie o nim myślą. A właściwie może bardziej precyzyjnie, za kogo go uważają. Pewnego razu uczniowie znaleźli się na północnym skrawku ziemi Izraela w okolicy Cezarei Filipowej, takie miasto. Opisuje nam to Ewangelista Mateusz w rozdziale 16, bardzo znany w naszych kręgach fragment, ponieważ tam Jezus mówi i na tej opoce zbuduje Kościół mój, a piekła i nie przemogą. Pamiętamy? I właśnie ta wypowiedź Jezusa poprzedzona jest Jego pytaniem do uczniów, dwoma pytaniami. Po pierwsze mówi do uczniów, słuchajcie, co ludzie o mnie mówią, za kogo mnie uważają? No i uczniowie mówią to, co zasłyszeli. No, za jednego z proroków, za Eliasza, za Jana Chrzciciela, który w Tobie się na nowo, nie wiem, czy wierzyli w reinkarnację, czy o co chodzi, który w Tobie się na nowo przejawia. Jezus wysłuchuje tych wszystkich wersji. Domyślam się, że może z lekkim uśmiechem, dlatego że ma dla nich niespodziankę. A potem pyta ich, a Wy, a Wy, Wy, którzy jesteście Blisko mnie. Wy za kogo mnie uważacie? Nie czytamy o tym, żeby jakaś kłopotliwa cisza zapadła. Moja wyobraźnia podpowiada mi, że tak mogło być, że to pytanie mogło ich na chwilę zatrzymać. Bardzo poważne pytanie, więc odpowiedź, która im się cisnęła na usta mogła sprawić, że zastanowili się nad tym, ale to jest tylko moja wersja tego wydarzenia. Gdybym kręcił film, ekranizował tę scenę, tak bym to przedstawił. I wtedy Piotr Mówi tak Tyś jest Chrystus Syn Boga Żywego Po raz pierwszy W Ewangelii Z ust człowieka Pada to stwierdzenie Tyś jest Chrystus Czyli Mesjasz Syn Boga Żywego Jezus wyraźnie rozradowany Tak to odczytuje Mówi błogosławiony jesteś Szymonie synu Jony Bo nie ciały krew ci to objawiły Ale ojciec mój który jest w niebie i potem kolejne słowo obietnicy do Piotra i słowa o Kościele. To jest 16 rozdział, wiersze 13, 15 i następne, jeżeli ktoś sobie szuka czy notuje. Kochani, ta kwestia kim jest, kim był Jezus przez wieki i do dzisiaj nurtuje wielu ludzi. Wielu tak zwanych zwykłych ludzi, chociaż ja uważam, że nie ma zwykłych ludzi. Każdy jest niezwykły. Ale tak się mówi, więc... Rozumiecie, co mam na myśli. Nurtuje wielu tak zwanych zwykłych ludzi. Nurtuje i nurtowało wielu uczonych, myślicieli, przywódców różnych religii. No, pierwszymi przywódcami religijnymi, którzy zetknęli się z osobą Jezusa, byli oczywiście przywódcy żydowscy. Dzisiaj dla wyznawców judaizmu w najlepszym wypadku Jezus jest jakimś, jednym z licznych nauczycieli i reformatorów. A właściwie żydowscy teolodzy starają się jak najmniej o nim mówić wręcz bagatelizować go. Wiecie, bo Jezus jest dla nich postacią kłopotliwą. Dlatego, że jest bardzo mocno umocowany w pismach Starego Przymierza. Więc zbadanie, badanie tej postaci jest dla nich kłopotliwe. A więc w najlepszym wypadku powtarzam nauczyciel i reformator. Dla muzułmanów, znawców islamu, proroka Mahometa i Allaha, Jezus jest prorokiem. Takim samym jak Adam, pierwszy człowiek. Muzułmanie wierzą, że Jezus nie miał ziemskiego ojca tak jak Adam. I uznają go za proroka, oczywiście daleko mniejszego od ich, tego najważniejszego. I nie ma mowy, aby uznali go za kogoś większego. Dla hinduistów Jezus jest po prostu jedną z wielu, z wielu, z wielu dróg do zbawienia. Zdarzało mi się rozmawiać z wyznawcami, tej religii, I oni mówili, tak, słuchaj, to jest twoja droga, ty w to wierzysz, to jest dobre, trzymaj się tego, powodzenia. Wiesz, moja droga jest inna, ale idziemy do tego samego miejsca. No, no nie jest tak, ale tak właśnie hinduiści postrzegają Jezusa. Jedna z wielu dróg, tymczasem Jezus powiedział, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie jest jedyną drogą. Dla agnostyków, czyli dla ludzi sceptycznie nastawionych, ale nie kwestionujących, że może coś tam gdzieś być, więc dla agnostyków jest jakąś szlachetną, ale tajemniczą postacią. No tak, nauczał pięknych prawd, ale kto wie, kim on tak naprawdę był. I czy w ogóle był? Dla świadków Jehowy, Jezus jest pierwszym stworzeniem Boga. Bóg zanim cokolwiek stworzył, stworzył najpierw Jezusa, i Jezus. Przedstawiany jest w Pismach Starego Testamentu jako Archanioł Michał. Więc Jezus jest Archaniołem Michałem według wierzeń tego ugrupowania. I cokolwiek by nie powiedzieć, zdecydowana większość ludzi, cokolwiek wiedząca o Jezusie, powtarzam, zdecydowana większość zgadza się, że był wielkim nauczycielem nowej etyki i nowej moralności, która zmieniła oblicze cywilizacji europejskiej i nie tylko. I że Jezus wywarł olbrzymi pozytywny wpływ na społeczeństwa do których dotarła jego nauka cywilizacja zachodnia nazywana dzisiaj cywilizacją post może w tej chwili post judeochrześcijańska zawdzięcza to swój rozwój i swoją mentalność stosunek do człowieczeństwa właśnie nauczaniu Jezusa kochani ale aby zrozumieć lepiej kim był kim jest Jezus musimy sięgnąć oczywiście do źródła do tego źródła które opisuje go najpełniej, najprawdziwiej, dlatego, że mówi o nim wprost. Zwracamy się dzisiaj do tekstów Pisma Świętego, które są dedykowane do osoby Jezusa nazywanego Chrystusem. I oto pierwszy tekst, który chciałbym dzisiaj przeczytać. Nie wiem, czy wiecie, gdzie ten tekst jest zapisany. Ja go przeczytam. Najpierw spróbujcie go zlokalizować. En arche enchologos. Kajchologos prostą teon, Kajteos en ho logos. Jesteście świetni. Oczywiście, Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, werset pierwszy. Przeczytałem w oryginalnym języku Nowego Testamentu, czyli w Grece, Grece Nowotestamentowej. Dlaczego przeczytałem to w oryginale? Dlatego, że tu występuje bardzo ciekawe słowo, do którego chcę się odwołać: słowo logos. Logos. En arche. Enchologos, na początku było słowo Otwórzmy zatem Ewangelię Jana, rozdział pierwszy Przeczytamy kilka wersetów Wersety jeden do piątego, a potem czternasty Z konieczności musimy ciąć te teksty, skracać Bo to jest temat, kochani, na semestr studiów Tak naprawdę, a nie na jedno kazanie Ale do rzeczy Ewangelia Jana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 I wiersz czternasty. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy, zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy jego chwałę. Chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Słowo logos oznacza w języku greckim właśnie słowo. Słowo lub też rozum, lub też mądrość. Są też inne znaczenia, ale dziś nie będę analizował tego słownikowo. Jest to coś uporządkowane wewnętrznie. I ten fragment Ewangelii Jana mówi o stworzeniu wszystkiego przez Boga za pomocą słowa, które też nazwane jest Bogiem. Wygląda to nieco karkołomnie, ale tak właśnie mówi nam tekst Bożego Słowa. Widzimy tu Jezusa utożsamianego z tym słowem, logosem, które jest zarazem Bogiem. Tekst tej Ewangelii, prolog Ewangelii Jana, bo tak się to nazywa, jest zgodny z samym początkiem Biblii, z pierwszą księgą biblijną, czyli księgą rodzaju, rozdziałem pierwszym, opis stworzenia. Gdybyśmy otworzyli ten rozdział, czytamy w wierszu trzecim, a potem w kilku kolejnych, w jaki sposób Bóg tworzył to, czego nie było wcześniej. I rzekł Bóg. Bóg wypowiedział Słowo. W języku greckim logos, w hebrajskim nieco inaczej, ale to nie ma znaczenia. Bóg wypowiedział. I to Słowo mające stwórczą moc tworzyło, kreowało coś, czego wcześniej nie było. A zatem Słowo, które jest Bogiem, jest Bożym mechanizmem do tego, aby zostało stworzone wszystko, co istnieje. Otwórzmy księgę przypowieści Salomona, rozdział ósmy. To jest kolejny fragment, który w sposób bardzo ciekawy przedstawia nam osobę Jezusa. Osobę Syna Bożego. Logos i mądrość, przez którą Bóg działał. Przypowieści Salomona, rozdział ósmy. Wiersze od 22 do 31. Mamy to? Pan mnie posiadł na początku swojej drogi. Drobna dygresja. W Biblii Warszawskiej jest słowo stworzył. Według tekstu hebrajskiego, biblistów, nie jest to do końca prawidłowy przekład. Widzimy tu w komentarzu w, w księdze biblijnej na dole, że grecki przekład. Starożytny grecki przekład, tak zwana septuaginta, użyła tego słowa stworzył, ale w oryginalnym tekście hebrajskim jest słowo miał lub posiadł. Posiadł mnie, to jest ważne. Bóg nie stworzył, ale miał i posiadł, a także zrodził. Czytajmy zatem jeszcze raz i do końca. Pan mnie posiadł na początku swojej drogi jako pierwsze ze swych przedwiecznych dzieł. Zostałam utkana przed wiekami. Na początku przed powstaniem ziemi. Gdy mnie zrodzono, otchłań nie istniała. Nie było źródeł, nie toczyły wód. Zostałam zrodzona, zanim powstały góry, zanim uniosły się wierzchołki wzgórz, zanim stworzył ziemię, jej otwarte przestrzenie, zanim powstał świat ze swoich pierwszych gród, gdy tworzył niebo, byłam tam, także gdy nad otchłanią zataczał swój krąg, gdy w górze wzmacniał obłoki i tworzył źródła w otchłani, gdy morzu wytyczał granice, także wody strzegą jego rozkazu, gdy żłobił fundamenty ziemi, byłam przy nim mistrzynią, jego rozkoszą codziennie, grając przy nim cały czas, tańcząc po świecie, na jego ziemi, mając za rozkosz ludzi. Akurat w języku polskim mądrość jest rodzaju żeńskiego. I może to troszeczkę nas zakłopotać. Niekoniecznie tak jest w innych językach, ale bibliści są zgodni, że ten fragment bardzo dokładnie mówi o Jezusie, który jest mądrością Bożą. O Jezusie, przez którego Bóg wszystko stworzył. To, co zaistniało. Wiem, że większość z nas w dzieciństwie, młodości otrzymała pewne religijne wychowanie. Pewne prawdy, Twierdzenia zostały nam wpojone, albo były wygłaszane tyle razy, że utkwiły nam w pamięci, i prawdopodobnie nie potrafimy ich zapomnieć. Czy pamiętacie fragment takiego wyznania, wyznania wiary, zrodzony, a nie, no właśnie, zrodzony, a nie stworzony? Jest to nicejskie wyznanie wiary, recytowane w wielu kościołach. Może kiedyś my to wyrecytujemy? Ono brzmi tak, ten fragment Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych I w jednego Pana Jezusa Chrystusa Syna Bożego Zrodzonego z Ojca Jednorodzonego To jest z istoty Ojca Boga z Boga Światuj ze światłości Boga prawdziwego z Boga prawdziwego zrodzonego, a nieuczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało, co jest na niebie i co jest na ziemi. Pamiętamy te słowa? Gdzieś one jeszcze w naszej pamięci funkcjonują. To są dobre słowa. Kościół pierwszych wieków musiał pewne rzeczy zdefiniować, dopracować, ponieważ pojawiło się wiele różnych wykluczających się wzajemnie nauk. Również na temat osoby Jezusa Chrystusa. Sobór nisejski, ustalił taki tekst, który był zgodny z powszechnym zrozumieniem osoby Jezusa w Kościele. A zatem zrodzony. Jeżeli jest zrodzony, no to musi być rodzic i musi być dziecko. I tu przechodzimy do pojęcia syn. Najpierw krótkie wzmianki na temat tajemniczej postaci syna w Starym Testamencie. Możemy znaleźć trzy miejsca, które używają tego sformułowania, w odniesieniu do osoby, która miała nadejść. Jeżeli otworzycie psalm drugi, w psalmie drugim znajdziecie sformułowanie o Panu i Jego pomazańcu, o Synu, któremu powierzył berło i dziedzictwo. Zachęcam do przeczytania tego psalmu. Psalm drugi. Księga Izajasza, rozdział dziewiąty, wiersz piąty. Werset cytowany i drukowany na kartkach z życzeniami świątecznymi przed Bożym Narodzeniem. Albowiem Syn jest nam dany i dalej kim on jest, że jest także ojcem odwiecznym, księciem pokoju i spocznie władza na jego ramieniu. Syn jest nam dany, pisał prorok Izajasz. A teraz to trzecie miejsce już w kontekście innego sformułowania, syn człowieczy. W Starym Testamencie jeden raz występuje ta postać, to sformułowanie w księdze Daniela, kiedy Daniel widział kogoś podobnego do Syna Człowieczego i to jest zapowiedź nadejścia Króla i Mesjasza. Znajdźcie to sobie w Księdze Daniela, zachęcam. Arcyciekawa księga. Natomiast w Nowym Testamencie, w Ewangeliach to sformułowanie było wiele razy używane przez Jezusa. On sam o sobie mówił Syn Człowiecz. I to pytanie, które zadał właśnie uczniom w okolicach Cezarei Filipowej było pytaniem, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Syn człowieczy oznacza, że Jezus był w pełni człowiekiem. Widzimy tutaj zobrazowane człowieczeństwo poprzez Marię, ziemską matkę naszego Pana. Z jej ciała Jezus otrzymał swoje ciało. W pełni człowiek, nie półczłowiek, nie jakiś mityczny bohater tytan. W pełni człowiek z krwi i kości. Poddany w swoim ciele tym wszystkim prawom i dolegliwościom, które spotykają każde inne ciało na tej ziemi. Syn człowieczy. Inne sformułowanie, Syn Boży. Przez samego Jezusa dość rzadko używany w Ewangeliach. Kilka razy zaledwie. Ale bardzo często przez apostołów w listach. Wiecie, kiedy przyszło poznanie, zrozumienie tego, kim jest Jezus dla Kościoła. Kiedy Kościół doszedł do pełniejszego zrozumienia osoby, i tożsamości Jezusa. Możemy czytać sformułowanie o Synu Bożym. Mówi nam to o pełni boskości Syna Bożego. Pełnia człowieczeństwa i pełnia boskości. Poprzez Boże dosłowne ojcostwo z Ducha Świętego. Znamy wszyscy historię zwiastowania Marii, która była panną, poślubioną, przyrzeczoną Józefowi i stała się brzemienna, czyli zaszła w ciąże za sprawą Ducha Świętego bez udziału mężczyzny, a zatem Syn Człowieczy poprzez ciało Marii i Syn Boży poprzez Ducha Świętego, z którego został poczęty. Tak mówi nam Ewangelia. Jeszcze jeden tytuł związany z Synem. Syn Dawidowy. Syn Dawidowy używany również w Ewangeliach. I chodzi tutaj o pełnię praw królewskich, które należne są Jezusowi także poprzez pochodzenie z rodu króla Dawida. Był to atrybut Mesjasza. I aby Żydzi mogli uznać Jezusa za Mesjasza, aby w ogóle taka szansa zaistniała, to przede wszystkim taki pretendent musiał pochodzić z królewskiej linii króla Dawida. Co to znaczy, że Jezus jest Synem? Pytanie. Kim jest Syn Człowieka? Głośniej? Człowiekiem, oczywiście. Syn Człowieka jest człowiekiem. A kim jest Syn Boga? Na zasadzie tej samej analogii możemy powiedzieć, że jest Bogiem. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić ojca i syna Janek i Kuba. Chodźcie tutaj. Spójrzcie. Ojciec i syn. Kuba. Jeszcze jakieś komentarze duchowe? Kuba, jesteś synem Jana? Janie to twój syn Kuba, ty jesteś człowiekiem, a zatem Kuba i ty musisz być człowiekiem. Dochodzi do przekonania. Oczywiście, że jesteś. Wiecie, były takie momenty opisane w Ewangeliach, w których rozlegał się głos z nieba, który mówił tak, ojciec teraz mówił, wyobraźcie sobie, że Janek jako ojciec mówi tak. Oto mój syn ukochany, w którym mam upodobanie. Piękna scena. Mają te same geny. Nie wiem jak z grupą krwi, czy to się dziedziczy w ojcu? Niekoniecznie. Mają podobne charaktery, ja nie wiem czy to dobrze. Nie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Źródło mojej radości. Ja wiem, że różnie bywa z wychowywaniem dzieci, synów. Sam mam jednego, ale ja w pełni, Marcin mówi, że słabo, życzę powodzenia. Pamiętajmy w modlitwach, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Jedno mogę powiedzieć, że nawet jeżeli z moim ziemskim synem, który nie jest przecież Bożym synem, tylko ziemskim synem i ma coś ze mnie, to jest bardziej zrozumiałe i coś z mamy też trochę ma, Musiałem to powiedzieć, wybaczcie. Nawet jeżeli czasami było pewnego rodzaju, powiedzmy, szorstka przyjaźń, męska, tak, jak to się mówi, mogę wam powiedzieć, zapewnić, zapewni, że jest źródłem mojej radości, że jest moją chlubą i dumą, mój syn. Jestem pewien, że Janek to samo może powiedzieć o Kubie, tak, Janku? Absolutnie tak. To jest relacja między ojcem i synem. To jest bardzo głęboka więź. To jest coś, co trudno opisać słowami. Marcin czasami próbuje to nam przekazać w kontekście Tymka. Robi, jak umie, no. <grymny> Ukochany syn, źródło mojej radości. Kuba, ile masz lat? 16. Chciałbyś pewnie już mieć 18, nie? Nie? Nietypowe. Kuba, zanim zostałeś poczęty, byłeś już w swoim ojcu. Wiesz o tym? Byłeś w lędźwiach Ojca swego. Hebrajczyków 710. Czytamy o Melchizedeku, królu Salemu, Abrahamie. Syn Jezus był w lędźwiach Ojca swego. Jest Jego cząstką. Kuba, jesteś cząstką swego Ojca. Już samodzielną, rozwiniętą. Widzisz może własną drogą, czy masz, masz, oczywiście masz własne życie, ale jest w tobie cząstka Ojca. Natomiast Syn poddany jest Ojcu. Pan Jezus stanął w trudnej próbie W ogrodzie Getsemane modlił się tak Ponieważ ojciec zlecił mu arcy trudne zadanie Myślę, że ojca bolało serce Ale nie było innego sposobu Nie było innej drogi jak oddać swojego syna Na śmierć, na okup I ojciec mówi do syna, synu idź tam Idź tam, będziesz żył jak człowiek Będziesz cierpiał, będziesz pocił się z upału Będziesz marzł w nocy Będziesz czasami głodny, a gdy rozpoczniesz służbę, będziesz i podziwiany, i znienawidzony. A w końcu mój synu dopadną cię, aresztują, oplują, znieważą, fałszywie oskarżą. Poprowadzą cię tam, gdzie nie chcesz. I ja ci nie pomogę wtedy, bo to jest mój plan. Czy wiecie, jak ojca musiało boleć serce? Czy wiecie, w jakim zdumieniu, może szoku był syn, słysząc te słowa od własnego ojca? A jednak... Ponieważ między nimi jest pełna harmonia, pełna zgoda, nie ma zgrzytów. Wiecie, między Jankiem a Kubą, ja zrobiłem wywiad wcześniej. Nie zawsze Kuba chętnie, przepraszam Kuba, że to mówię, Ale... no chodzi mi o te śmieci, co nie wynosisz na czas. <śmiech> jest lepiej, tak? Myślę, że teraz po tym performencie, Kuba to już w ogóle będziesz pytał, tato, już mogę wynieść śmieci? Amen. Pan Jezus w Getsemane mówił tak, Syn do Ojca, Ojcze, jeśli chcesz oddal ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, ale Twoja, niech się stanie. Oni pozostają w jedności. Są w jedności. I coś jeszcze więcej. Jan 12, 28, Syn mówi, Ojcze, uwielbij swoje imię. Uwielbij swoje imię. Niech Twoja natura będzie wywyższona, niech Twoja osoba będzie uwielbiona. Bóg Ojciec od, od, odpowiada, uwielbiłem i jeszcze uwielbię. W pewnym momencie Jana 10.30, Jezus mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I tu się kończy, wiecie, to podobieństwo na tym przykładzie. Dziękuję Wam bardzo. Ojcze i Synu, brawo. I tu się skończyło to podobieństwo, dlatego że Jezus powiedział, kto mnie widział, widział Ojca. No, o Kubie Janko tego powiedzieć nie możemy. Kuba jest Kubą, Janek jest Jankiem, różnią się wiekiem, wyglądem. Ale można dostrzec pewne cechy, pewne podobieństwa. Fizjonomii, nie wiem, sylwetce, czasami dziedziczy się i głos. No wiecie, różne podobieństwa, ale to jest ograniczone podobieństwo. I trzeci, dłuższy fragment, już ostatni na dzisiaj, który otworzymy, to jest list do kolosana. Rozdział pierwszy. Jest piękny list. List napisany właśnie przeciwko Ludziom, którzy w niewłaściwy sposób prezentowali osobę Jezusa. Rozdział pierwszy, wiersze 15 do 20. Tutaj mamy w wielkim zagęszczeniu opis tego, kim jest Jezus. Rozdział pierwszy, 15 i następny. On jest obrazem niewidzialnego Boga. przyczyną wszelkiego stworzenia. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko. W niebie i na ziemi. To co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze. Wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa. Gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać. I przez Niego pojednać ze sobą wszystko. Na ziemi i w niebie, dzięki wprowadzeniu pokoju, za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. Niesamowity fragment. Dowiadujemy się tutaj, że Jezus po pierwsze jest stwórcą wszystkiego. Jest to powtórzona prawda, która od samego początku Biblii się przejawia. Logos i rzekł Bóg. Wszystko, co powstało, powstało przez Niego, z Niego i dla Niego. Jezus jest Stwórcą. Ojciec przez Syna wszystko stworzył. Po drugie, Jezus jest też głową Kościoła. Jezus stworzył Kościół i włączył w samego siebie. Możemy powiedzieć, iż cząstką Jego jesteśmy. Nie, to nie panteizm, ja nie twierdzę, że bogami jesteśmy. Ale włączeni w głowę jesteśmy jedno z Jezusem. On jest głową Kościoła, ciała. Czy widzisz, jak głęboka to prawda? Jesteś częścią Jezusa, Jego ciała. Jaka to odpowiedzialność, ale zarazem jaki przywilej i radość. Nie jesteś tylko w klubie ludzi wierzących w taki czy inny sposób. Jesteś częścią ciała Pańskiego. Halleluja! Dalej, ten fragment mówi o tym, że w Jezusie zamieszkała cała pełnia boskości. Potwierdza nam to, Fragment 2.9, Kolosan 2.9, to brzmi jeszcze wyraźniej i pełniej, przeczytam. Przecież to w nim, sprowadzona do cielesnej postaci, zawiera się cała pełnia boskości. Cała pełnia boskości zamieszkała w ludzkim ciele Jezusa. I co najważniejsze, Jezus jest Zbawicielem. Zbawicielem. Kiedy Jezus przebywał z uczniami na ziemi, ich zrozumienie, Jego osoby było niepełne. Widzimy to w różnych sytuacjach, kiedy zadawał im pytania, albo też kiedy zastanawiali się, kim on jest, na przykład, że uciszył wiatr i burze. I powtarzam, wydaje się, że wyznanie Piotra o Mesjaszu Chrystusie rozradowało Jezusa. Tak, Piotrze, jesteś błogosławiony, bo Ojciec Ci to objawił. I temat tego kazania, czy pytanie centralne postawione na początku brzmiało i brzmi, kim jest Jezus? Ale ja chciałbym teraz na koniec przejść do rozszerzonej wersji tego pytania. I ta rozszerzona wersja brzmi tak. Kim jest Jezus dla ciebie? Sama wiedza o tym, jak przedstawia go Biblia, samo zrozumienie przykładów, relacji między ojcem i synem, samo zrozumienie tekstu greckiego enacharche, enchologos, kajchologos, prostonteon, kajteos, enchologos nie da nic. Jeśli Jezus dla ciebie w rzeczywistości nie będzie tym, kim ma być, jeśli nie będzie Zbawicielem, jeśli nie będzie głową, do której należysz, jeśli Go nie uznasz za swojego Pana. A więc pytanie, które zostawiam Ci na koniec. Jeżeli nie znasz jeszcze odpowiedzi na nie, to pytanie brzmi, kim jest dla Ciebie Jezus? Możesz dzisiaj uzyskać na to odpowiedź, jeżeli jeszcze tej odpowiedzi nie masz. Za tydzień Marcin opowie nam o mocy Krzyża Chrystusowego, ale ja już dziś zapraszam do pojednania z Bogiem. Przez Jezusa. Amen.